Radio Wolne Media i Radio Paranormali ją przedstawiają. Dziwne informacje. Programie o leku nasennym, który budzi, świecących na zielonoświniach, jeziorze galarety, piorunującym meczu i szkielecie świętego Mikołaja na dachu domu. Panie, panowie, obojnaki i święte Mikołajki, wysłuchajcie proszę dziwnych informacji. Zamiast spać, obudził się. Włoscy naukowcy opisali pierwszy na świecie przypadek wybudzenia pacjenta w stanie minimalnej świadomości za pomocą mizadolamu, leku nasennego i podawanego przed zabiegiem chirurgicznym. Dwa lata po wypadku komunikacyjnym mężczyznę lekko znieczulono przed tomografią komputerową. Zamiast powszechnie wykorzystywanego propofolu podano mizadolam. Ku zaskoczeniu wszystkich pacjent nawiązał kontakt z anestezjologiem, a następnie z rodzicami. Rozmawiał przez telefon komórkowy z ciotką i rozpoznał drogę do siebie do domu. Zapytany o wypadek niczego nie pamiętał i nie był świadomy swojego stanu. Poprawa utrzymywała się około dwóch godzin od podania leku. Później nastąpił powrót do MCS. Chińscy naukowcy stworzyli świnie, które emitują w ciemnościach zielone światło. Naukowcy z południowochińskiej Akademii Rolniczej świniom strzykiwali do zarodków białka fluorescencyjne z medus. W ten sposób narodziły się świnie ze specjalną zdolnością do świecenia w ciemności. Inni badacze twierdzą, że świecenie jest produktem ubocznym eksperymentu, który ma na celu przede wszystkim stworzenie leków dla ludzi cierpiących na choroby wrodzone. Stosowanie fluorescencyjnych genów jest powszechne w procesach modyfikacji genetycznych, gdyż w ten sposób można łatwo zweryfikować, czy transfer genów był udany. Jezioro Galaret Nowe badanie przeprowadzane przez naukowców z Uniwersytetu z Cambridge wykazały, że kwaśne deszcze w Kanadzie doprowadziły do gwałtownego wzrostu populacji galaretowatego planktonu, który zapycha systemy filtracji wody pitnej. Osady w jeziorach powodują zmniejszenie zawartości wapnia w glebie wokół jezior, co z kolei prowadzi do zniszczenia planktonu, to jest dafnia, i odtworzenia konkurencyjnego holopedium. W rezultacie wiele kanadyjskich jezior, które są źródłem 20% wody pitnej w kraju, wyglądają obecnie jak miski z galeretką. Piorun uderzył w piłkarza. W Peru podczas meczu piłkarskiego o puchar kraju pomiędzy Sport Aguila i Fuerza Minera, Piorun uderzył w piłkarza João Contrerasa z klubu Sport Aguila. Peruwiańczyk w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Na początku drugiej połowy meczu padał ulewny deszcz, któremu towarzyszyła burza. Piorun oprócz Contrerasa, uderzył także sędziego Abrahama Loeza i piłkarza Julio Riosa, który stał blisko obok najciężej poszkodowanego. Arbiter zszedł z boiska kulejąc. Do zdarzenia doszło 9 grudnia bieżącego roku. U o Contrerasa lekarze stwierdzili oparzenie nóg trzeciego stopnia. Nie wiadomo w kogo piorun miał uderzyć, w piłkarza czy w sędziego, który nie zauważył spalonego. Szkielet świętego Mikołaja Mieszkaniec brazylijskiego miasta Itu w stanie São Paulo ozdobił ganek swojego domu szkieletem ubranym w strój świętego Mikołaja. Dziwną figurę zobaczyli sąsiedzi, którzy początkowo sądzili, że szkielet jest zrobiony z gipsu, ale gdy zorientowali się, że jest prawdziwy, od razu zadzwonili na policję. Kości szkieletu mają otwory, zrobione prawdopodobnie gwoździami i śrubami, co zdaniem śledczych wskazuje na wykorzystanie w charakterze modelu w szkole lub na uniwersytecie. Zapytany przez policję właściciel szkieletu twierdzi, że znalazł go. Śledczy mają nadzieję, że opowie bardziej szczegółowo o swoim znalezisku podczas składania zeznań. To ja już wiem, gdzie się podział święty Mikołaj, który w tym roku do mnie nie przyszedł. Dziwne informacje Wiadomości czytał Ivelios Wybór informacji i montaż Maurycy Hawranek Podkład muzyczny ProtoLogic. Produkcja Radio Wolne Media i Radio Paranormalium